Pod namiotem słowa. Julian Tuwim. Vanitas. Marność, marności wszystko. Czy z ducha, czy z ciała. Czy ogrom pracy Bożej, czy kruche maleństwo czy dokonanych czynów chełpliwość zuchwała, czy słów tajemne piękno i myśli szaleństwo. Marność, marności wszystko. Wieki i godziny jednakowym bezcelem mijają niezmiennie. Głuchej nieskończoności wieczne narodziny i wschody i zachody codziennie, codziennie. I tylko wieczna prawda wiecznego Chrystusa. Jednym mgnieniem dobroci wszystko uprzytomnia. A bez niej obłęd chyba lub słodka pokusa Vanitas vanitatum et vanitas omnia